No to mów kiedy. No ja już nagrywam od jakiejś pół godziny. Aha. A to, a, to będzie fajny początek. Yy, witamy was. Bla, bla, bla, zre, zacząłem od Eee. Nie ogląda. Pięknie, witamy będzie piękny początek. Dobra. Yy. <laughs> Witamy Was bardzo serdecznie na naszym głównym podcaście. Nie było nas trochę. Teraz jednak wracamy z silniejszym składem. Tak więc mam przyjemność powitać Łukasza. Witam. Adriana. Dobry wieczór. Tomka. Witam wszystkich. No i oczywiście ja się witam z Wami wszystkimi, czyli Filip. Witamy Was na głównym podcaście po długim, długiej, długiej nieobecności. No i właśnie, panowie. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Przechodzimy, może, do pierwszej y, części tego podcastu, czyli pomówimy o wydawcach. A ja jeszcze trochę w bawełnę i powiem, że za jedną zmianę z podcastami. Podcast newsowy prawdopodobnie przestanie istnieć i zamiast niego będziecie słuchać codziennie shortcastu, czyli omówienie najważniejszych jednego, dwóch newsów. Więc trochę zmian będzie. Nie wiem, czy to wam się spodoba. Dajcie znać w, a w komentarzach. Na razie jeszcze jest po staremu. Nie wiem, czy... A podczas niestety chłopakiem będziemy nagrywać jeszcze, czy nie? No chyba nie. Chyba będziemy właśnie też artcasty. No. Wydaje no to... nam się po prostu to bez sensu, dlatego, że i tak będziecie wszyscy mieli możliwość przeczytania newsów regularnie na naszej stronie i no i po prostu tutaj jakby newscast nie ma żadnego sensu. A na no, teraz, newsów jest u nas, teraz newsów jest u nas pełno, więc naprawdę bez sensu jest omawianie tego jeszcze, jeszcze raz. Stąd no takie widać. zmiany. No okej, okay, to ja już nie przeszkadzam. Filip, prowadź. Dobrze. E, przechodzimy do pierwszego tematu. Żeby, żeby Was nie zanudzać, e, pomówimy o wydarzeniach. Zaczęliśmy dopiero, Ty mówisz, że, no, że no, o zanudzamy już. No to no, tam jest, no już komu się chce słuchać. Tyle razy i do podcastu będziemy mieć. Um, no dobrze, pomówimy o wydawcach, o tym, jak, jak ta sprawa wygląda, jak wygląda całe, cały ten um, przebieg wysyłania gier. A podstawą do tego był, um, cóż, była jakby ro, rozmowa komentarzowa um, Tomka z jednym z naszych użytkowników. No i jakoś tak stało się to naszym natchnieniem na, na, na stworzenie tego tematu. Tak więc Tomek, może zacznij. Użytkownik w ogóle miał być gościem w tamtym tygodniu, niestety nie pojawił się. Jeśli, jeśli jeszcze chcesz wziąć udział w, w podcaście, to zapraszam drogą mailową, żeby, żeby się odezwał do mnie. A chodziło o wydawców to był dokładnie, jeśli chcecie sobie poczytać komentarze w temacie hype na ten grę powoli mi w, przechodzi chodziło o split and second velocity i rozpoczętała się taka ciekawa dyskusja o wydawcach eee, nie wiem czy że to wszystko bo to jest strasznie długie eee, ogólnie tak? Brud? słucham? bo coś kiepsko? słychać? za własnego zakresu możliwości sobie przeczyta, jak będzie chciał. No właśnie, nawiązała się ciekawa rozmowa, tak tylko tak w skrócie wspomnę o CD-projekcie i od słowa do słowa zaczęliśmy się wymieniać ciekawymi spostrzeżeniami o, o, o naszej branży i o wydawcach. Jak, jak, jak postępują, co wolno mówić, co nie wolno mówić, to naprawdę sobie przeczytajcie, bo myślę, że dyskusja była ciekawa. I stąd taki temat dzisiaj się, się pojawił. Chłopaki, jak my jak myślicie? Co myślicie na ten temat? Czy, czy wydawcy mają prawo ingerować w treści na stronie, Z tą słów, a współpracują? Ja... Jeżeli chodzi o samo wysyłanie gier do recenzji, to ten temat też się tutaj przewinął w tej dyskusji. Także ciekawej, no to wiadomo, że wydawcy chcą utrzymać dobre kontakty, głównie z tymi serwisami, które są duże, które mają dobrą oglądalność i dzięki temu mogą ci wydawcy właśnie do jak najszerszego grona odbiorców trafić ze swoimi informacjami. No i wpływając właśnie na treść newsów, też tworzy się pewien szumna na grę z angielskiego Hype, popularne słowo ostatnio. No i też jakby się przygotowuje czytelników pod tę recenzję, która wkrótce pojawi się pewnie na stronie i już nawet nie mając podstaw, żeby oceniając grę, jakby robi się to poprzez właśnie treść newsów i poprzez na przykład komentowanie filmiku tutaj, jak mamy w tym przypadku z gry. No i właśnie to tyle, tyle co chciałem ciebie powiedzieć teraz. Znaczy, tu, znaczy, tu głównie chodzi o wolność słowa, bo tutaj ja napisałem, że tutaj Egocentyk mi napisał, że, że nie mówi publicznie, że ani dostaniemy gdy do testów, jak na wystawie siódemko i tak dalej. I ja napisałem, że no sorry, nie znamierzamy waliście mi udawać, że wszystko jest tacy i się Egocentyk oburzył strasznie, że no nie można mówić źle o Siri projekcie, bo, bo no, no po prostu nie, a nie można, bo nie wypada. No ja tak, nie, ja tak nie, uwierzam, a nie uważam, bo to moim zdaniem CD Projekt powinien się starać o współpracę z, ze stronami, żeby rozreklamować ich, ich, ich, ich gry. A nie, od, a, a, a nie w drugą stronę, że serwis musi starać się starać o względy wydawców. Nie wiem co na ten temat. A my Wszystko zależy jak powiedziałem od tego jak dużo jest osób. No, na przykład ciężko czasami w ogóle znaleźć dystrybutorowi taki portal na przykład, który ma ja powiedzmy, nie wiem, 10 odwienić dziennie, 5 odwienić dziennie, na którym nic się nie dzieje, bo nawet wydatek wysyłki takiej gry, czasami przewyższa korzyści, które płyną z tego, że recenzja danej, danego tytułu się pokaże na, na, na blogu, czy tam na stronie jakiegoś amatora. No tak, ale jeśli no tak, są jeszcze... już ma na przykład, nie wiem, istnieje, jak nasz, jak nasz blok. W no, pięć miesięcy oglądalności rosną, a nadal nikt, nikt nie chce oznań podjąć współpracy, bo ja naprawdę nie, a tego nie rozumiem i, i zastanawiam się, co jest nie, te, nie tak i jakie poziomy trzeba osiągnąć, żeby, żeby ktoś nawiązał o współpracę. Znaczy Przede wszystkim może... Jakby sprawa wygląda tak moim zdaniem, że oczywiście wydawcy bardzo lubią redaktorów, którzy mogą pójść na ugodę i mogą pójść im na rękę. To znaczy takich, którzy bez zobowiązań spokojnie wystawią właśnie ocenę 7 na 6 czy, ty, czy tym podobne. Ale wydaje mi się, że sami wydawcy raczej nie robią tego, chyba że są to jakieś duże serwisy. No nie chcę tutaj wymieniać żadnych nazw ale um, wtedy, wtedy sami do tych dużych serwisów próbują jakby pakować swoje cztery menele, ale um, w takich sytuacjach, jak to obecnie wygląda, czyli no, jest trochę tych serwisów polskich um, i, i, i to one walczą o wydawców i o to, żeby mieć te gry i, i, i o to, żeby pisać dla ludzi na, na bieżąco recenzje najnowsze ta sprawa wygląda tak, że przecież oni mają darmową reklamę z tego. Tak naprawdę to, co te serwisy dostają, te gry, jest nieporównywalne i w ogóle nic ich nie kosztuje w porównaniu do tego, co wydawcy dostają w zamian. Właśnie Bo my tutaj powiedzmy, właśnie jakiś wydawca walnie ze, ze dwie kopie gier do jakiegoś serwisu, kopsnie. Redaktorzy się cieszą, że hip, hip, hura, dostaliśmy, nie wiem, dwa tygodnie przed premierą jakąś grę i się cieszymy, ale reklama jest no, niewyobrażalna dla, dla takiego wydawcy. No to, jest, to, to są tysiące, które oni mogli włożyć w reklamę, a nie muszą, dlatego że mają darmową reklamę w tych serwisach. No i trzymają się teraz tylko i wyłącznie statystyk, tak więc... No, jeżeli na przykład do nas sami się nie zgłaszają, to wydaje mi się, że sprawa wygląda tak, że po prostu gdybyśmy my do nich napisali i byśmy się upomnieli, żebyśmy rzucili kilka takich obrazków z, z oglądalnością strony, no to od razu inaczej by wyglądała cała sytuacja, tak mi się wydaje. I od razu byśmy byli na przyjaznej stopie. No i też. No Łukasz, no, no kontynuuj. No, wydawca też bardziej chętnie współpracuję z serwisami, które są y, przychylne y, temu właśnie wydawcy, bo wiadomo, jak bym wydawał grę, to by wolał współpracować ze serwisem, który no jakby to, no, lubi mnie jako wydawcę niż taki, który mnie krytykuje, bo to nie miało sensu inwestowanie no, to wysłać te gry te prak praktycznie za darmo przesyłka kosztuje 10 zł, ale to jest, wtedy byłaby zła reklama i na krytykę takich wielkich wydawców to sobie mogą pozwolić tylko największe na świecie serwisy, a wszystkie mniejsze to niestety, ale muszą troszeczkę przystopować, takie znaczy, są żeby... niestety prawa rynku. No ale żeby było jasno, ja sobie zdaję sprawę, że te gdy do wysyłku tak samo, a, a kosztują, bo oni wysyłają w takiej samej cenie, oni za to płacą w takiej samej cenie jak my kupujemy w sklepach, ale no, no, no, może teraz przesadzam, ale może trochę niższa ta cena jest. No, ale tak jak Filip właśnie powiedział, że te, te, a te koszty są niewspólnione do reklamy tego produktu, a szczególnie jeśli, jeśli taka gra dostanie, nie wiem, 8 na, na 10 czy jakąś bardzo dobrą ocenę, to wtedy naprawdę się przy, a szybko roznosi, że o ten, a ta gra dostała tyle, a, a tyle i wtedy wydawca na tym azyskuje. I naprawdę yy, spotkałem się, w, a z tym rozmawialiśmy już z, z, z, z kilkoma wydawcami i... Pierwsze, pierwsze, co się pytają, czy, a czy serwis jest nowy, ile, ile już działa na rynku. Potem przechodzą, potem pytają, jaka jest oglądalność i na końcu dopiero się zaczyna o rozmowa. Więc wszystko się idzie o tą klikalność. Ja się obawiam, że nawet jeśli serwis by nic z tobą nie prezentował, aby miał jakąś, nie wiem, fantastyczną klikalność, to by z takim serwisem nawiązali współpracę całą a, a minęli, na, na przykład serwis, który który ma fajne treści i reprezentuje swoją a wysoki poziom. No tutaj powiem szczerze, że z własnego doświadczenia nie będę oczywiście znów podawał żadnych nazw, ale tutaj chłopcy dobrze wiedzą o jakim serwisie mówię. Serwis, który ma średnią oglądalność, ma dużo mniejszą niż nasz tutaj. Pisałem kilka tekstów, co jakiś czas też piszę kolejne, ale prawie wszyscy wydawcy mają z nimi jakby podpisaną umowę, możemy powiedzieć w cudzysłowie, tak? takie na słowo honoru. I trzyma się to tylko i wyłącznie ze względu na te średnie statystyki. Gry są wysyłane, a tak naprawdę prawie nikt nie wchodzi na tą stronę, komentarzy nie ma w ogóle. No a dalej nabijamy nabijamy gry do serwisu, więc, więc to jest tego typu i strasznie nierówne to wszystko jest i niesprawiedliwe w sumie, bo nie patrzą oni pod względem merytorycznym, tylko po prostu pod względem jakby ekonomicznym, finansowym, No co jest z jednej strony logiczne dla nich, ale z drugiej jest to niesprawiedliwe wobec graczy, którzy nagle widzą w większości serwisów same 9 na 10 oceny i łapią od razu, że gra i okazuje się, że gra jest warta No nie wiem, 3 na 10 na przykład. I, i to takie jest no, oszukiwanie graczy i, i oszukiwanie w tym wszystkim samego siebie, koniec końców, jeżeli chodzi o redaktorów czy, Filip, uważasz w związku z tym, że e, wydawca wysyła gry do recenzji danemu portalowi, to automatycznie wpływa to na ocenę, na, na, na to, że ocena będzie wysoka? No, wydaje mi się, że jednak e, no, w polskim internecie chociażby, jak generalnie w, w branży tak zwanej gier, e, no, istnieje jednak dosyć spora, spore, spore możliwości i spora e, wolność tak w tym, co, co się robi tym jakie się oceny wystawia, można swoją opinię dowolnie wyrażać i jeżeli już wydawcy wpływają w jakimś tam stopniu na, na to jak zostanie oceniona gra w recenzji na przykład, no to dzieje się to wtedy, jeżeli to im się opłaca i jeżeli wiedzą, że na pewno takie coś na, na światło dzienne nie wyjdzie. Tak to zwyczajnie jest, bo już mi, mieliśmy tę aferę z że Assassin's Creed 2 i z jakimś tam pismem, bodajże niemieckim, no i ocena została wystawiona wysoka. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocena jest zbyt niska, no to wtedy wydawca ma prawo się obrazić na taki serwis, jeżeli ta krytyka jest bezpodstawna oczywiście. Ale ogólnie rzecz biorąc, no Wydaje mi się, że jednak jako taka wolność jest i tutaj wydawcy jednak takiego takiego wpływu chyba nie mają na. Nie, nie, nie, ale nie chodzi mi o to, wiesz, tutaj wystarczy sama świadomość tego, że dostajesz na przykład grę od wydawcy. No bo weźmy za przykład, tak jak podałem, taki serwis, w którym, no nie wiem, dziennie wchodzi tysiąc osób, tak? Nie jest, nie jest to nic szczególnego, nie jest to nic wielkiego. Ale z drugiej strony nie jest to też fatalna oglądalność, bo zawsze wchodzi te tysiąc osób. I wyobraźmy sobie, że tam pisze właśnie garstka, nie wiem, nastolatków, czy powiedzmy nawet młodych studentów, którzy sobie tam stworzyli z pasji jakiś serwis, i nagle okazuje się, że tutaj wydawcy chcą im wysłać grę. I wiesz, nie chodzi o to nawet, nie muszą mówić nic, wystarczy, że tylko wysiął grę i powiedzą hej, fajnie, cieszymy się, że, że tak fajnie się staracie, że tak fajnie piszecie, tutu tutu tu. I wiesz, sama świadomość tego, że jakiś wydawca zwrócił na ciebie uwagę, czy chociażby odpowiedział ci na maila w związku z nawiązaniem współpracy, już em, tworzy twój subiektywizm. Wiesz, nie stajesz się obiektywny w, w stosunku do recenzji, którą masz, niż jakbyś na przykład kupił tą grę, jeżeli ten, jeżeli sam idziesz do sklepu i powiedzmy postanawiasz, że no, wydasz te powiedzmy dwie stówy na grę, no i zobaczymy co jest ona warta, no i później właśnie okazuje się, że krab, albo po prostu wyśmienita gra. No tak, to ty ale... jakby dostajesz tą grę, no i wiesz. Jak no, tak to wygląda. Przerzuca się na, na takie, które tworzą dany portal, a nie na, na wydawców, no bo, no, jeżeli tą grę do recenzji, no to pewnie to jest jakiś powód do radości, ale no to nie jest też, nie wymusza jakby tego na redaktora danego portalu, żeby pozytywnie oceniać daną grę, w pozytywnym świetle ukazywać wszystko. Tylko tak jak powiedziałem, mają wolność słowa i od nich zależy to, co napiszą. Jeżeli mają takie podejście, jak ty to ukazałeś, bo w większości wypadków tak jest, że dostają grę do recenzji, są tutaj zachwyceni i wysławiają w głosy, wszystko to, co związane jest z ich partnerem, wydawcą, który wysyła im grę do recenzji, no to już jest ich indywidualna sprawa. tak? I w takim wypadku wtedy no wydawcy nie można raczej krytykować i oskarżać za to. Ale pamiętajmy, tak że, ale, ale pamiętajmy, że kontakty z, z wydawcami to nie tylko wysyłanie gier i ta, że tak powiem, a przyjemna kwestia, tylko też to jest różny, e, udział z różnego rodzaju a pokazach, czy przed, a, a właśnie głównie w pokazach przedpremierowych gier. I szczerze mówiąc, nie wiem, tak jak już Akonczarski mówi na Kronice Gier, ale też się nie spotkałem z tym, żeby którakolwiek relacja z takiego pokazu była, była negatywna. Tam się ludzie na, najedzą, napiją, pogadają z twórcami gier, obejrzą najnowsze te, a sami wypróbują. I, I na koniec jeszcze dostają a fantastyczne aprespaki za darmo, są gry, nie wiem, a, a, a cokolwiek. No. Więc to też jest druga strona menelu i potem osoby, które się cenzurują grę, mówią, mówi, o, tutaj było super, u niego najadłem się, dostałem grę, to, a, tam no, to postawił senkę, niech, niech, niech, niech, niech się cieszą na tym zasadzie działa. leży w gestii recenzenta i jakby to, że wydawca dobrze traktuje osobę, z którą współpracuje, no to tworzy jakby pod przykrywką ten dobry swój wizerunek. I lepsze jest myślę to niż bezpośrednie kierowanie rozkazu czy polecenia do danego serwisu portuje w portalu, żeby na przykład żeby postawia stawia warunek wydawca, że na przykład wyśle ci daną grę, jeżeli dostanie ona ocenę powyżej 7 na 10, bo w innym nie, przypadku nie zostanie. Sytuacji... A takich sytuacji nie ma, no, bo to jest zbyt, że a, a, a ryzyko a, a no dla wydawcy, jak i dla portalu. Tylko to się właśnie przejawia w tych pokazach, w tym wszystkim, w tej obsłudze, że o, tutaj dostaniecie dwa tygodnie przed premierą i tak dalej. A reszty już nie muszę mówić. Tak, ale to też świadczy w pewnym sensie o jakości portalu i tego w jakim stopniu um, osoby, które go tworzą, znają się na, na tym wszystkim, nie, nie ulegają wpływom wydawcy, no i yy, na przykład jeżeli jakaś gra dostaje w większości danych portali, portalów wysoką ocenę, a na przykład, nie wiem, konsolowca dostanie słabszą, bo na przykład ty nie uległeś temu pozornemu dobremu wizerunkowi firmy, która tak jak powiedziałeś cię nakarmi, będzie przyjemnie z tobą nawiązywała te kontakty. No to yy, świadczy właśnie dobrze o tym, no, kto tworzy ten, ten portal, a nie o tym, że wydawca jest zły. Takie odnoszę wrażenie. No tak, tylko że te właśnie wspomniałem, że mam trudności z nawiązaniem współpracy i to właśnie się przejawia tym, że, że jasno zapowiedziałem, że nie będę, nie będę brał w, w, takiego, w takiego typu układach. Jeśli ktoś mnie nie, nie przyśle, obiecuję, że przyśle, a potem nie przesyłanie do do recenzji, to po prostu napiszę na blogu, że, że z przyczyn takich i, i takich recenzji tej gry nie, nie, nie pojawi się, gdy to będę ją sam, to wtedy ją z, z, recenzuję. Nie będę się owijał albo we i, i, i prosił dystrybutora, żeby mi przysłał, przysłał grę na, nie wiem, na wczoraj. Nic? Tak, ale powiedz, przeszukując tak polski internet, czy znalazłbyś w jakimkolwiek miejscu podobną sytuację? Czy tylko Ty byś odważył się na taki krok? No, bo ja ci powiem szczerze, nigdzie, nigdy, że takiego nie widziałem, żeby dana strona wypowiadała się w takim właśnie negatywnym świetle o, o wydawcy. No i, I właśnie, w... i właśnie i wwa... wydaje mi się, no. że to jest. Wszyscy ulegają temu temu wizerunkowi pod, pod przykrywką. No i jeżeli by się to zmieniło, no to byłoby fajnie, ale no jakoś za bardzo w to nie wierzę, niestety. No i może dlatego wszyscy mają, a, a, a wszystkie strony mają kontakty z wydawcami, a konsolowicz. Jeszcze nie? Właśnie. Miał z Microsoftem, to zerwał. <głosy> Współpracę. Więc pan nas, twórca jakiegoś innego portalu to nawołujemy, żeby nie ulegał temu wpływowi i był jak najbardziej obiektywny i, i tworzy portal tylko w oparciu o własną opinię, a opinia, nie według tego, co nakazuje mu jakiś tam dy dystrybutor, czy czy wydawca? Ja, ja, ja mam taką ciekawostkę jeszcze, że nie wiem, czy wiecie, ale właśnie wspomniany przez mnie Jurysz Konczarski prowadził kiedyś stronę Łatu Play TV i w jednym z podcastów, to już było długo, długo po zamknięciu strony, powiedział, że na adres tej, tej strony, a tam gdzie odzie kazał przesyłać gry do testów, a, mu, a przyszła mu gra paczka. Więc serwis już nie istniał chyba, z, nie wiem, z pół roku, a dopiero potem mu przysłali tę, tę paczkę. Więc w ogóle ja doszedłem do wniosku, że najtrudniej jest, jest, jest się załapać na ten pierwszy etap, czyli nawiązanie współpracy, a potem nawet jak już serwis padnie, to i tak przysyłają i tak. No takie też pewnie w jakimś stopniu o tym, że dawcy już mają kontakty z mniej ważnymi z punktu widzenia marketingowego z serwisami za bardzo ich nie oddziela od siebie i traktuje jako, jako jedną całość, i jakby już machinalnie wysyła. Wszystkie gry do recenzji, wiadomości prasowe i tak dalej. Może i tak. Po prostu być. nie zaglądają na te serwisy. Jest współpraca, to jest współpraca. I... Może że tak nie, nie bardzo obchodzić, co tam się dzieje. Czy znaczy na pewno jest w bazie jest adres, no nie, i wysyłają automatycznie kopertę, a przelatuje i. Ile ci nie sprawdzają? przecież nie wchodzą na te dziesiątki serwisów i nie patrzą, czy ten serwis jest aktualizowany, czy nie. To by troszkę czasu zajęło. No nie wiem, coś jeszcze macie w tym temacie? Filip? Się nie, odzywać? Nie dlatego, że ja właśnie się tak zastanawiam, jak myślałem o tym, co wy powiedzieliście i szczerze powiedziawszy, nawet ciężko mi powiedzieć, czy, czy tak naprawdę wydawców w ogóle obchodzi co, co się dzieje w tych serwisach skoro tyle tych gier wysyłają i, i, i tak naprawdę chodzi o promocję. I z drugiej strony być może też chcą właśnie taki szum wokół siebie zrobić, żeby właśnie były takie podcasty jak ten, żebyśmy rozmawiali na ten temat. Ale jedna rzecz, która mnie jeszcze zastanawiała, o której nie wspomnieliśmy, bo w tej rozmowie, w komentarzach właśnie wspomnianych Tomka z jednym użytkownikiem była też sprawa o tym, że zostaliśmy jakby zlinczowani za to, że rozwiązaliśmy swoją współpracę z Microsoftem e, i że to było bardzo głupie z naszej strony. E, no i ja ze swojej strony chcę tylko powiedzieć, że być może ktoś może uważać to za głupie i że bezsensowne i że w ogóle jak możemy coś takiego robić, jak, jak, jak jakby ni, nic nie znaczymy em, w świecie growym. E, oczywiście no, trzymając się tych komentarzy. Em, Dlatego, że uważam, że przynajmniej wyszliśmy naprzeciw i w jakiś sposób pokazaliśmy, jak my się czujemy oszukani jako nie tylko właśnie redaktorzy tutaj serwisu, ale także... Nie, Filip, Filip, radny. my redaktorami nigdy nie, nie, bo no nie dobrze, jesteśmy, nie, nie będziemy. Wiesz, pseudoredaktorami, tak? Powiedzmy, no, osobami, które piszą na blogu, no. o, że... Tak lepiej. Proszę bardzo. Um, I... i... I jakby chodzi mi, chodzi mi właśnie o to, że w ten sposób możemy wspierać tą akcję, że, że chcemy larva w Polsce, a jeżeli ktoś uważa, że jest to głupie, no to pewnie, zawsze jest łatwiej schować głowę w piasek i, i czekać na to, aż w końcu ten live nadejdzie albo nie nadejdzie, ale my przynajmniej chcieliśmy pokazać, że my w ten sposób potrafimy, że my wychodzimy z tym i że my jesteśmy właśnie ponad te wszystkie układy i ponad te wszystkie bzdury, które, które są związane z tymi grami. I tyle. Więc jeżeli ktoś uważa, że jest to głupie, no to okej, okay, to, to jest jakby wasza sprawa, macie, macie do tego prawo całkowite, ale nie możecie też mieć prawa jakby linczować nas za to, dlatego, że my działamy w dobrej sprawie. Teraz no. się pojawiło oskarżenie, że w związku z tym, że e, obraźliśmy się na Microsoft, to obaj cudzysłów a to, że nie ma polskiego live, to w związku z tym nie publikujemy żadnych informacji odnośnie konsoli Microsoftu, a tak nie jest, no bo przecież cały czas staramy się dostarczać najświeższych informacji na Xboxa, odnośnie gier na Xbox 360. Natomiast no, kwestia jest taka, że po prostu nie utrzymujemy tego kontaktu i też w związku z tym, co jest chyba oczywiste, nie dostajemy gier do recenzji tylu nie pojawia się tyle właśnie tych recenzji, ile mogłoby się pojawić, gdybyśmy współpracowali z Microsoftem. Ale jak widzicie, na tym tak bardzo nie zależy i wolimy postawić na swoim i trzymać się swojej opinii, a nie ulegać wpływowi Microsoftu. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jeżeli Microsoft zmieni swoje podejście, no to wtedy oczywiście my też zmienimy to podejście i może nasze stosunki się polepszą. Na pewno Jeśli na, na, liście na, liście na E3, no, za, bo... wiedzą Live'a, na pewno. A wykonamy ten pierwszy krok z przeprosinami, i, i jakoś, tam, jakoś będziemy się starać tą sytuację naprawić, ale na dzień dzisiejszy no przynajmniej ja nie wiem jak wy, ale ja mam wielki uraz do, do Microsoftu, że zwodził graczy tyle lat i dał taką odpowiedź, która ponoć jest oficjalnym stanowiskiem z USA. To naprawdę było chamskie i, i nie wytrzymałem. Takie było moje tak zdanie. dotykamy kwestii, że My, jako względnie jednak blog z małą dosyć oglądalnością, decydujemy się na taki krok i niby on pewnie nie jest dostrzegany przez Microsoft. Ale właśnie takimi działaniami możemy wymusić podobne zachowania na innych portalach, na innych większych serwisach i dzięki temu, działając razem, możemy właśnie wywrzeć wpływ na, nie tylko na Microsoft, ale też na innych wydawców i nie dawać się wyrobić w, w tę grę, w którą nas wydawcy próbują. Czy znaczy wspomnieliśmy już o tym, że większe serwisy nie mają szans, żeby, żeby taki, taki krok wykonać, bo dla nich jednak liczy się ta klikalność, a wiadomo, że bez materiału, bez recenzji tej nie, a nie będzie, więc, więc wątpię, żeby oni się zdecydowali na taki krok, ale ja, ja bardzo liczyłem i się nie przeliczyłem, że te małe blogi, takie jak, jak nasz, pójdą właśnie w tą samą stronę i, i kilka naprawdę na małych, małych blogów, ale ale sensownych podjęło też taką inicjatywę, za co jestem bardzo wdzięczny. Nie? Wydaje mi się. Czy jeszcze coś chcecie dodać panowie? No nie wiem, chyba wszystko już na ten temat powiedzieliśmy i tak nas potem wszyscy zjadą, ale nieważne, no, nieważne, się przyzwyczailiśmy. <tak takie życie. Tak, takie życie. A blogera? Jeżeli będą negatywne komentarze, to i tak możecie je wpisywać. Pewnie. Przyda, przyda się każdy komentarz. Może jakaś kolejna dyskusja się z tego stworzy i będzie kolejny temat na, na podcast. No no, po prostu, po prostu. no no dobra, to co? To teraz um, Tomek chyba przejdzie do kolejnej kwestii. Do ja kolej... mam tutaj, ja zapowiedziałem przed podcastem, że on da Filipę niespodziankę i tutaj właśnie na blogu nie zgrani. Pojawił się fajny wpis, Polacy, a Polacy nie gęsi do pierwszej dziesiątki się łapią. Chodzi oczywiście o pucharki. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce na dziesiątym miejscu pod względem zdobytych pucharków na świecie. Zastanawiam się, ile i, i, jaki jest w tym udział Filipa. Oj nie, nie Że Na takim powsta. miejscu się znaleźliśmy, ale, ale naprawdę wynik jest, jest, jest fenomenalny. Na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone. Czekaj, czekaj, tutaj mam te wyniki. Stany Zjednoczone mają 106 platyn, a Polska ma... O kurde. Nie, bo... A tysięcy, sorry. 106 tysięcy, a Polska ma 8634. No proszę. No Czyli... to chyba będę musiał trochę ponolajfować, żeby więcej było. No, także Filip, liczymy na ciebie. Liczymy, że w przyszłym miesiącu, nie wiem, jak taki ranking powstanie, to już będziemy na piątej pozycji. Także więc, a, we, a weź się w gaść i pucharki musisz trzepać. No tak. No to ja powiem tylko, że, że oczywiście no, fenomenalna to jest wiadomość. Ze względu na to, że powiem wam, ostatnio na, na studia akurat miałem do zrobienia referat. No Jeszcze nie miałem okazji go wygłosić, bo tam mnóstwo osób jest z referatami. Ale mniej, mieliśmy o mniejszościach robić referaty i postanowiłem zrobić Referat o mniejszościach, czyli o hardkorowcach, którzy grają właśnie w grę, czyli hardcore gamers jakby z, z angielskiego. Ehm, no i powiem wam, że, że byłem w szoku, dlatego że okazuje się, że to nie jest taka właśnie mniejszość, <grych> że jest nas coraz więcej. Taka mniejsza większość. Mniejsza większość, dokładnie, ale, ale to tak w razie czego kiedyś może opublikuję tam dane, które udało mi się zebrać, a które trochę mnie trudu kosztowały, więc więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Oczywiście au, au, do... A ja mam takie wiedz... pytanie do Łukasza, czy się jest a hunterem, czy raczej to mi z daleka? Czyli no z tymi na Xboxie jest ten problem, że często jest tak, że achieve'y wymagają grania online, a jak to, granie online jest płatne na Xboxie, a ja nie mam zamiaru płacić dwa razy za internet. Aha, czyli nie masz golda. Nie mam Golda. Aha, no ale ok. na przykład jak jest gra typu bass Effect, to bardzo chętnie wycelakuję, bo raz, że wszystkie osiągnięcia są w trybie single player, a dwa, że no, jeżeli gra jest fajna, no to czemu nie? Zawsze to są dodatkowe minuty. A ja wspominałem już kiedyś o tym, że na Xboxie są, ale tu pucharki, przynajmniej tak kiedyś było niż na PS3, pamiętam w Burnout'cie Paradise na Xboxie, żeby zdobyć, nie, bo nie pamiętam już tego, ale był tam achievement za, za zniszczenie wszystkich tych żółtych bramek. To właśnie na PS3 trzeba było zniszczyć tylko 200. I to były, a, a pamiętam, się odbiło szerokim mechem w internecie, że, że jednak PS3 to nie jest taka a, a konsola, bo są te prostsze pucharki. No ale tak teraz to chyba w, są, rozeszło w w się. Stopcie... Co ja się wydarzy, Ale A tutaj się... dotykamy, dotykamy kwestii tego, że Polska nie może jest pozornie czy względnie małym rynkiem, chociażby w porównaniu do Australii, Portugalii czy, czy Belgii nawet, która, które te kraje są za nami, to jednak polskich graczy jest naprawdę sporo. Oni są te, bardzo aktywni i może to będzie jakiś impuls do Microsoftu, żeby mimo tego, że Polka, Polska nie jest tak dużym rynkiem, Stany Zjednoczone czy Niemcy, że w Polsce upada się inwestować, graczy jest naprawdę sporo. No i może jeżeli powstanie już kiedyś taka statystyka achievementów na Xboxa to też będziemy dosyć wysoko. Miejmy nadzieję. No. no. Tak, żeby optymistycznie skończyć. Bardzo, bardzo. Kończymy ten wątek. Um, no i... No nie wiem, nie wiem co dodać. Przechodzimy, do, przechodzimy chyba dalej, co panowie? Przechodzimy do gier pewnie, które graliśmy. O, no i tu się zaczyna. No i tu no się dopiero, przechodzimy, przechodzimy do gier. No to może zacznijmy tutaj najpierw od Łukasza. Łukasz, co ostatnio grałeś? Ostatnio? Sta tak, ostatnio to sobie <śmiech> gram trzeci już raz w Mass Effect 2. Recenzję możecie podziwiać na blogu. Tylko dodam. No, tak, tak. Zapraszam do czytania. No to jest taka gra, w którą się no, gra, dopóki nie wyjdzie kolejna część. bo później się gra i w tą, i w tą część, i w następną. Tak więc. No. tam Młukasz Widziałem się <grym> pojawiły pod, pod adresem Twojej recenzji ostre komentarze. Że komu się nie podoba nas efekt. Czy to możliwe, że master, a się komuś nie, a nie podobał? No, wszystko jest możliwe. Niektórzy myślą, że Ziemia jest płaska, do dzisiaj no to. Też prawda. No, ale pozdrawiamy serdecznie Mario Klosa, tak? Tak. Pozdrawiamy serdecznie i prosimy o komentarze. Tutaj się, się wybija, a najczęściej pisze. I no, oczywiście, ale... broń, Boże, broń Boże, tutaj nie, nie, nie, nie chcemy Cię liczować, Mario Cross, bo bardzo się cieszymy, że masz własne zdanie. Oczywiście. I że, to... że na przekór wychodzisz. Bo tak od razu, od razu no. tutaj zaczynamy, żeby nie było. Już. Na przekór, tak jak my z wydawcami. Tak. <laughs> no, a pomówimy może, Łukasz, o GTA. A co, co ty na to? Ja... Nie widzę przeszkód bo ja ostatnio zakupiłem na PS3 dodatek do, do, do GTA 4, yy, Ascendent. No i ci powiem, że się trochę zaw, o, zawiodłem. Spodziewałem się, że poprawią przede wszystkim tą grafikę, która na PS3 jest koszmarna. Wiem, że na Xboxie jest, jest, jest, jest naprawdę, wygląda dużo lepiej, a na PS3, no, no cóż, no, no nie, nie jest to idealne. A wszędzie te, a te ząbki no Nie poprawi nic praktycznie od, od tej podstawki i to się ozadłem. Jeśli chodzi o misję, to w, nie wiem, pograłem może z, no, z godzinę, więc się nie będę wypowiadał jeszcze, ale klimat wyraźnie moc, mocniejszy i bardziej hardkodowy niż, niż, niż przygody Anika. Nie wiem, jakie ty masz odczucia a skończyłeś już? Last Tendent? No, właśnie ten skoczyłem już oh, oh, dawno temu. No tak, no ja dopiero teraz to dostałem, więc. No, na Xbox już wyszło w lutym zeszłego roku. Graficznie no znaczy, no, graficznie przynajmniej na Xboxie jest, według mnie nawet troszeczkę lepiej niż w podstawce. Klimat wiadomo, bo musi być cięższy, no, bo to są zupełnie inne realia. No właśnie. Jednak Rosjanin, który, Rosjanin, Serb, który szuka zemsty, a przywódcy motocyklowych gangów, no to dwie różne postacie, ale ogólnie to tak mi się podobał oczywiście. Dużo osób narzeka na schematyczne misje. Nie wiem, czy z nich polega na jechaniu, tam zadywa z motorami, bla bla bla, jedziemy dalej, znowu strzelamy. Bla bla bla i znowu strzelamy. No tak. No z, tym, z tym jest problem, bo na początku jest dużo te, tego typu. Jest jedna misja, gdzie jeździmy od miejsca do miejsca, robimy to samo. No właśnie, jak pogadałem te, a to właśnie ten, to, tą chwilkę, o której wspominałem, to, to właśnie były misje typu jedź, zabij i, i, i podjedź w jakieś inne miejsce. I przynoszę, że to by trochę krążyło, Mam nadzieję, że potem te misje są jakieś bardziej rozbudowane. Tak no jest jedna fajna na szynach misja. Na szynach ale świetna, świetna dużo akcji jest i to się może podobać. No i ostatnia misja też trzyma poziom. Jeśli mówię co, o fabularnych smaczkach i przeplataniu się wątków z głównym GTA 4. Bo jednak do, dodatki wyjaśniają. Kilka wątków nie będę mówić żeby nie spoilować. Ale jeżeli ktoś jest fanem Gitar to oczywiście musi mnie zagrać, bo. No no to rozumiem. musi. Bo rozumiem, że te wszystkie te, te dwa dodatki, jeszcze balada o genjom tonnym, tak samo wyjaśnia to, w, a skleja to wszystko do kupy, tak, co było w tej gitarze? Tak 4. jest. Bo jeszcze ja w ten. właśnie się zastanawiam, powiedz mi, jakbyś miał tak ocenił Ty grałeś w oba te dodatki. Tak. Który jest lepszy? Ciężkie pytanie. No, ciężkie pytanie. Ale mimo wszystko chyba lepszy będzie no nasz homoseksualista. No właśnie, ja się wahałem, którą najpierw kupić. na najpierw, najpierw wybrać, ale przekonałem o mnie te motocykle. Ale. Teraz... No motocykle Fajna sprawa. Ale. No. W Ballad of Gate Bala Czyli. Ballad of Gate jakby tak. Powiedz, to jest powrót trochę do wcześniejszych odsłon serii, jest ba bardziej luzacko, w są bardziej takie no, wymyślanie nie wiadomo czego. Jak w, Vice City? jak w Vice City może taki klimat? Bo tam przyznam e, klimat do... był fantastyczny, znaczy, to wiadomo, że nie, nie znaczy, te czasy, nie, nie, ale... Nie. Chodzi mi bardziej o to, że nie jest tak na poważnie jak to było w GTA 4. Bardziej tak Aha. na ludzie jest podejście. Są różne, różne, takie pierdolowe. Tak jak w Santa raz. Kradliśmy super tajny projekt wojskowy. Co w GTA 4 byłoby nie do pomyślenia. To w GTA i -Y -no pojawiają się podobne takie. Już y, wymyślałem, po prostu, że była akcja, ale to dobrze tak sobie odpocząć od tych poważnych klimatów. No tutaj widzę, że Adrian ma jakieś pytanie. Oddaję mu głos. Ja mam czegoś, ale nie było mnie słychać, niestety. Mam pytanie odnośnie The Lost and Damned, mianowicie, no z tego co wiem, jeżeli się dobrze orientuję, to wcielamy się tam w członka gangu motocyklowego i w, w świetle tego mam pytanie, czy jak dużą rolę grają te motocykle właśnie w rozgrywce. Na początku grają no, dużo, dużo bo z tego co pogadałem, tego... co mówiłem, to naprawdę tam się ciągle tymi motorami jeździ. Tak, jeszcze cały czas. I zawsze jeżeli się spotykamy z tymi znajomymi z klubu, to zawsze trzeba na motorach jeździć. No to taka kultura. Ale oczywiście samochody też są. Da się nimi jeździć. Czasami nawet misje wymagają użycia samochodu. Co ciekawe. No i pieszo też można chodzić. A na Ale ogólnie na... do Na przykład jakieś strzelaniny albo pościgi szaleńcze na, na no to to... są. są. Aha, no to, no to bardzo przyjemnie. I poprawiono e, troszeczkę, znaczy, no może nie poprawiono, co do całe sterowanie motocyklami, no bo w podstawce wystarczyło lekko się stuknąć i od razu spadaliśmy. No a Johnny już trochę lepiej jeździ niż Niko i nawet porządny dzwon go nie zrzuca z tego motoru. Oj, to się nie zgodzę, bo w pierwszej, w, a w pierwszej misji właśnie chyba, czy w drugiej, tam przestrza na tych motorach jeździć się rozwaliłem i oczywiście a koniec, a koniec misji, bo rozwaliłem motor, więc ten motor tak samo ma swoją wytrzymałość. No, nie jest on jest na niego przyklejony, ale wytrzymuje dużo więcej niż Niko. I właśnie no. odnośnie wyniki rozgrywki, to wróciło mi się pytanie kolejne dotyczące spadochronu, który wiem, że pojawia się w którymś z dodatków. No, w w gaytony to no. to Tak właśnie i też mam pytanie, czy to jest raczej ciekawostka, czy to gra jakąś rolę istotną w kolejnych misjach. Znaczy, znaczy, że... i... Wymagają tego użycia spadochronu, też nie chcę spoilerować, bo właśnie jest ciekawa jedna misja. A ogólnie, no co, na końcu już w dodatku skaczymy ze spadochronu i mamy piękny widok na całe miasto z powietrza. To dla takich chwil warto kupić dodatek. Wziąłem ten spadochron. Być. Ale ogólnie to on jest używany w wyścigach. triatlon to jest. Czy jak to się nazywa? wskaczamy ze spadochronu, lądujemy w łódce, płyniemy sobie łódko, później przesiadamy się w samochód i jedziemy do mety. O, to I w czasie wyścigu samochodami mamy możliwość użycia nitro, to czego nie było ani w GTR 4, ani w The Lost and a już nitro to daje takiego kopa samochodowi, że ciężko go utrzymać. Odpalałem go tylko na prostych drogach, ale i tak Wpadałem w poszcie, Bo To jest zupełnie co innego niż było w San Andreas. A właśnie. Dla osoby, która nie grała, albo której nie podobała się GTA 4, podstawka GTA 4, to czy mógłbyś, czy, czy, czy, czy poleciłbyś takiej osobie któryś z dodatków? Czy jeżeli komuś się nie podobała podstawka to do dodatków nie ma co siadać w ogóle. Jeżeli się nie podobała podstawka to chyba tylko gejtony zostaje. Bo los damp jest jednak no, troszkę tro, mimo wszystko troszeczkę podobny. Poza takim właśnie no, sprawą że to wszystko jest takie bardziej na poważnie wzięte. No, a gejton jest trochę bardziej luzacki. Więc jeżeli ktoś nie lubi GTA 4, a podobało mi się na przykład Sal Andreas, no to w Geja pewnego powinien się dobrze bawić. W no, gleja Antony się dobrze bawić. No. <grym> tak no powiem, w gej się dobrze bawić, troszeczkę może już mieć. Co namówiłeś mnie i pewnie sobie sięgnę tak samo potem, bo Jak mówię, last Stand jest fajny, ale, ale za bardzo podobny do podstawki myślałem, że coś będzie innego, a tam a mimo tych, tych wszystkich faków i oków, to na pewno nic ciekawego nie ma. Jak na razie przynajmniej, ale pogrom dłużej, to się wypowiem. No i chyba tyle o GTA. Czy coś jeszcze? Ktoś Jegoś ma pytania? jakieś pytania? Wyczepaliśmy wątek dostateczny. No okej, okay, to teraz przechodzimy do kolejnej gry, którą pewnie Filip będzie opowiadał przez godzinę, a my teraz idziemy spać. <śmiech> Tak. No dobrze, jak zawsze bardzo oczywiście miło mnie zapowiedziałeś, Tomku. Um, tak więc gra, w którą ja ostatnio grałem, która też w sumie trochę, trochę czasu już ma, bo z tego co pamiętam dwa lata chyba od premiery gry już minęły, czy nie całe. Star Wars The Force Unleashed tyle, że Ultima, Ultimate Sith Edition, czyli ze wszystkimi dodatkowymi DLC-kami, które do tej pory wyszły. Um, powiem Wam tak w dwóch słowach. Jest super. Nie jest w sensie... super, nie jest super. Mam tą samą edycję, nie jest super, no ale kontynuuj. Dobrze, kontynuuję. <grym> e, nie przerywając mi. E, powiem tak, nie jest to gra wybitna. To, to, to może tak od razu na wstępie. Jest pełna bugów i tym, co najbardziej mnie sfrustrowało i trochę też zniechęcało podczas rozgrywki, um, to to, że nie wyszedł ani jeden patch od czasu premiery gry. A także w tym nowym paku właśnie tym Ultimate Civ Edition, nie było żadnych, ale to żadnych usprawnień e, wtłoczonych. Tak więc zdarzało się, że czasami wpadałem pod mapę. E, zdarzało się, że przeciwnicy nagle zaczynali mi breakdance tańczyć. E, i, i, i. I zdarzały się też takie sytuacje, gdzie stałem pośród 30 wrogów, którzy zaczęli strzelać e, po prostu w sufit. Byłem trochę zdziwiony, bo nie wiedziałem co robić. Um, ale generalnie rzecz biorąc e, jest to naprawdę porządna gra i, i przede wszystkim jej podstawowym e, atutem, e, co zresztą niedługo będziecie mogli przeczytać, bo akurat jestem w trakcie tworzenia recenzji. E, jest to, że zyskała ona kanoniczność przez samego George'a Lucasa. Co to oznacza? Knights of the Old Republic, czy taki Jedi Knight, który jest najczęściej wspominany w porównaniach do Force Unleashed, to gry, które nigdy nie uzyskały kanoniczności. To znaczy sam George Lucas nigdy nie powiedział, że wchodzą one w uniwersum Star Warsów jego Star Wars w tej filmowej sagi. Force Unleashed dostało ten jakby bilecik i jest pomostem między trzecią a czwartą częścią. I trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ciekawy pomost, z bardzo fajnym bohaterem, z naprawdę niezłą grafiką, pomimo iż czasami, momentami no, rzuca się brzydota, to jednak ogółem gra wygląda naprawdę prześlicznie. Nie no, w chwili przestań. No, ale... Rozumiem, że wiesz, że jesteś zafascynowany światem Star Warsów, ale nie I, mówię nie, tutaj użytkownikom, te... że ta grafika jest normalnie fantastyczna, bo tak nie jest, no. Ale naprawdę jest bardzo dobra, no. Stary, nie jest. Tak. A co, co ci się nie podobało? Powiedz, co, co takiego rzuciło ci się w oczy, że nie jest ładny. A znaczy, no wiadomo, że ta gra już trochę na swoim koncie ma, ale no, mechanizmy przestarzały. No ta gra była reklamowana jako, jako super pokaz, nie wiem, wszystkich emocji w cudzysłowie, ale no nie zrobiła na mnie najmniejszego wrażenia. Zgodzę się z tą, że fabularnie jest, jest, jest, jest fantastycznie, że wpisuje się w tą film, filmowość, ale, ale pozostałe elementy, w tym głównie walka, na czym się opiera ta gra, jest, no, no nie mam pytań, no, nie wiem jak, jak, jak ta gra mi się może podobać. Nie wiem, ja powiem szczerze, że ja byłem właśnie pod ogromnym wrażeniem, a tutaj od razu wszystkim zaznaczę, żeby nie było, że znowu ktoś mnie posądzi, że jestem fanbojem, tak jak to było z Uncharted. Um... Jeżeli chodzi o tą grę, to od samego początku podchodziłem do niej jak do krapa, przyznaję. I naprawdę z ręką na sercu przyznaję, że kupowałem tą grę, myśląc, że jest to okrutny krap. Bo ci tak powiedziałem. Że, że zagram w nią <laughs> tylko dlatego, że lubię po prostu Gwiezdne Wojny i chcę wiedzieć, co się działo e, właśnie między tą trzecią a czwartą częścią. A do tej pory grałem tylko w wersję na Wii, więc chciałem też sprawdzić, jak, jak, jak się ma do wersji na PS3 i Xboxa. No i byłem naprawdę mile zaskoczony i tutaj przyznaję, ale od razu zaznaczam, że te dlc które są tam dodane, nie są warte w ogóle swojej ceny. One są beznadziejne. Te dwie misje, które tam... Znaczy są trzy misje, ale dwie misje są kompletnie bez sensu, um, które opowiadają jakby historię po wybraniu złego zakończenia. Nie chcę tutaj spoilerować, dlatego tylko powiem, że po wybraniu złego zakończenia... Um, są te dwie misje kontynuowane e, naszego głównego bohatera i jedna jest na hot e, czyli na tej planecie e, na której e, na której na której takiej lodowej planecie na której sobie latał Luke Skywalker i, i strącał te wielkie m, kroczące ma machiny AT-AT a druga misja jest na Tatooine, gdzie spotykamy samego Jab Jabbe oraz walczymy przy okazji z Boba Fettem i Obi-Wanem Kenobi. No, a propos tej, a tej walki, podobał ci się ten, ten, ten system walki? E, powiem tak, generalnie jeżeli chodzi o walkę z normalnymi postaciami, w sensie z tymi stormtrooperami, z tymi wszystkimi pomniejszymi, e, to jest ona tragiczna moim zdaniem. Znaczy, zgadzam, może się, ta... zgadzam się, zgadzam się. Może, może nie aż tak tragiczna, ale jeżeli chodzi o system celowania w tej grze, to to jest w ogóle jakaś paranoja, dlatego że ciskanie przedmiotami, fajnie, że możemy prawie wszystko podnieść, co jest wokół nas i że są dziesiątki przedmiotów, ale co z tego, jeżeli chcemy cisnąć nimi w przeciwnika, okazuje się, że wywalamy to nagle w sufit, a oni w tym czasie nas rozwalają. No to... Ale wiesz co, jak, o, o jakim poziomie trudności grasz? Znaczy przeszedłem już na normalu, a teraz gram właśnie na tym, czyli tym Sith Warrior, a teraz gram właśnie na najtrudniejszym Sith Warrior. Wiesz co, bo ja na normalu tak samo grałem, czyli znaczy jeszcze nie skończyłem, bo się załamałem, że przeszedłem, no nie wiem, czy ponad połowę, a chyba tak, ponad połowę na używając tylko jednej kombinacji combo. To prawda. Nie, ja powiem szczerze, że ja na przykład trzy czwarte gry przeszedłem tylko i wyłącznie używając tej mocy, gdzie mogłem ciskać tymi nieborakami po bokach, bo sprawiało mi to po prostu dziką satysfakcję, bo naprawdę jeżeli chodzi o sam silnik Euforia to można nieźle, nieźle się bawić w tej grze. Jest, jest tutaj ten... Jest naprawdę fajnie, ale to, co, to, co chciałem jeszcze powiedzieć a propos walki, to tak jak te walki z tymi zwykłymi niebarakami, z którymi tam walczymy no setki ich się przewijają dosłownie w całej grze, tak walki z Jedi są tak niesamowicie epickie i emocjonujące, że jeszcze w podobnym slasherze, bo jakby nie patrzeć, ta gra jest slaszerem nie było czegoś takiego, no może w God of War 3, który za który ostatnio złapałem, ale jest to jakby też inny rodzaj nieco epickości, bo God of War bardziej stawia na wielkość, jakby to dziwnie nie brzmiało, jak tak pomyślałem sobie, na wielkość tych walk i postaci, z którymi walczymy zaś Star Wars no oczywiście opiera się na epickich walkach między Jedi a Sithami i trzeba przyznać, że te cutscenki, które tam stały, te quick też eventy no to jest coś fenomenalnego i tutaj bardzo mi się to podobało akurat Tutaj, tutaj no muszę jeśli chodzi przesunąć... o te walki właśnie z bossami to się z tą zgodzę, że, że no są fajnie zrealizowane i, i, i z pomysłem ale no, no tutaj przez większość czasu jednak walczy z tymi z no tak, nie. Przeciwnikami co, co i prawda, one to są prawda. masakryczne. No tutaj Adrian ma jakieś pytanie, bo mi to nam pisze tutaj na, na No Kolejne główne pytanie ode mnie. No wam się wtrącę. Jeśli nie przepadam za Uniwersą Gwiezdnym, podobnie jak to było w przypadku Grand Trift Auto, to czy gra mi się spodoba? Nie, zdecydowanie nie. nie. Mo, może tak powiem. E, osoby, Jeżeli nie znasz uniwersum Gwiezdnych Wojen, to znaczy powiedzmy obejrzałeś filmy, ale nie przywiązywałeś za bardzo do nich uwagi, to po pierwsze nie będziesz w ogóle miał zielonego pojęcia co się dzieje, kto kim jest i tak dalej a po drugie generalnie będziesz po prostu zniechęcony, bo pomimo tego, iż fabuła jest niezła, tyle że moim zdaniem fabuła jest niezła do połowy gry, a później, a później dzieją się takie bzdury, że po prostu to się w głowie nie mieści. W sensie w, dokładnie w połowie gry jest pewna taka bzdura, którą robi Darth Vader, który, której po prostu nie mogę przebolać i zrozumieć. Um, tak, yy, tak no po prostu ta, ta, ta gra raczej cię nie zachęci, nie, nie uważam. Dla samego korzystania z mocy na pewno nie jest ta gra tego warta. E, pomimo, iż ten silnik Euforia naprawdę jest niezły I, i, i, i można się nim pobawić. E, tak, jeżeli nie znacie Uniwersum Gwiezdnych Wojen, albo za nim nie przepadacie, to w ogóle na, nawet nie łapcie za tę grę. Jeżeli jednak lubicie, to chociaż spróbujcie. Pożyczcie od, od, od kogoś i spróbujcie. Nie musicie kup kupować Ultimate Sith Edition. Wystarczy wam zwykła podstawka bez tych dodatków. Um, bo gra jest tego warta, po, po, dla samego chociażby tego pomostu między trzecią a czwartą częścią. A jeszcze tylko dodam, że e, jedna z tych misji z tych Shift Edition dokładnie ona się nazywa Jedi Temple e, mogła w ogóle zostać niewyrzucona nie z y, głównej wersji gry e, bo jest ona całkiem fajnym dodatkiem do głównego wątku. I, i no, Odwiedzamy świątynię Jedi na Coruscant co jest niezapomnianym przeżyciem, bo naprawdę fenomenalnie to wszystko zostało zrealizowane i powiem szczerze, że to, że to była najlepsza misja, w jaką miałem okazję pograć. No jakby posiadacze normalnej wersji nie mają, nie mają możliwości, żeby tego zrobić. A jest naprawdę niezłe i jest naprawdę dobra. Więc tak. To nie wiem. Coś jeszcze? Czy macie jakieś pytania, wątpliwości? Ja czekam na twoją recenzję i, i naprawdę chyba się z nią nie, nie, nie zgodzę. Tak Ci zapowiadam, że naprawdę nie wiem, co Ci się w tej grze podoba i dla mnie to jest według naszej skali ocen jakieś 2,5. No nie. No, no tak. Proszę. No nie. No tak. Nie, ja powiem szczerze, że, że, że, że w życiu aż tak nisko bym nie ocenił tej gry, ale z drugiej strony na pewno w grę nie dostanie też wysokiej ode mnie oceny, bo na zbyt wielu frontach mnie zawiodła. Ehm... Ale ogółem naprawdę. Byłem przygotowany na super, mega krapa, a gra się okazała naprawdę super. Naprawdę ja, jestem w szoku. Ja teraz czekam na drugą część i mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie tak jak ta pierwsza, bo znowu są fajne tez, fajne w zapo w zap w zapowiedzi, a się, się obawiam, że znowu z tego może wyjść no, krap. Tak, tylko że ja, ja się nieco obawiam o historię, w sensie już się powoli domyślam, co będzie w tej historii. Nie chcę znowu spoilerować, bo pewnie część osób nie grała i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, no cóż, musicie sami zobaczyć koniec gry. I jeden, i drugi. I ten dobry, i ten zły koniec gry. Żeby mieć pojęcie o tym, jaką bzdurą jest trochę robienie dwójki z takim wyglądem bohatera jaki jest, no. Powiedz mi. Ale to tak. No okej, okay, to, to ładnie podsumowałeś. No, jeszcze taki, może tak powiem, że dla tych, co tak, a maruderów, że przepraszamy, że rozmawiamy na temat takich starych gier, ale jak już wspominaliśmy, nie mamy kontaktów z wydawcami, więc musimy się posiłkować tym, co wydaliśmy i co na własną rękę jest zdobywane. A poza tym, tylko jeszcze zaznaczę, że z tego co wiem, Ultimate Shift Edition. No chyba nie miało za bardzo recenzji nigdzie w internecie. inaczej po, po premierze już samego Force Unleashed nikt nie pisał o Ultimate Super Edition oprócz recenzji oczywiście stricte PC-towych. Bo, bo to była od razu ta wersja na pc no, tak Także będziemy jedni z, nie, z nielicznych. Tak. No dobrze. Eee, tak więc to tyle na dzisiaj. Eee, mamy nadzieję, że nie zamęczyliśmy was. Czekamy na wasze opinie, komentarze, być może też na nazwę tego głównego podcastu, jakąś fajną, z pomysłem, z jajem. No i tyle. Podcast numer 6 uważamy za zamknięty. Wypatrujcie kolejnego i jeszcze raz przypominamy, że, że nie będzie już podcastów newsowych, tylko będzie newscast. Czyli krótki podcast omawiając, omawiając jeden, dwa newsy z każdego dnia. Shortcast, a nie newscast. O, newscast. o właśnie. Boże, ja już śpię. <śmiech> Dobre, no właśnie ra No racja. Du tutaj zawsze na stanowisku mnie poprawi. No dobrze. No to razem ze mną w podcaście brali udział, Tomek. Cześć wszystkim. Adrian. Dziękuję i do widzenia. No i Łukasz. No, do widzenia. No i oczywiście ja, czyli Filip. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i mamy nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. No dobra, nie wiem jak tam z tego wyjdzie. Bo wcześniej włączyłem z, z godziny chyba będzie. Ponad to chyba wystarczy. No wystarczy, ale fajnie jak ta, jak na no, mnie nie rozłącza. i rozłącza. O jest dobra, e... nie rozłącza. Dobra, już to powtórzę. No, ale już się nauczyłem tę grę. Nie wiem.